Sygnały Świata. Poznań. Wielkopolska. Polski Związek Niewidomych. Okręg Wielkopolski to ponad 5 tysięcy osób z niepełnosprawnością wzrokową. Aleksander Rodziewicz, dyrektor okręgu PZN w Poznaniu. Na terenie Wielkopolski mamy 30 kół, z tym 3 koła w samym Poznaniu. Jaką działalność prowadzicie? Polski Związek Niewidomy przede wszystkim zajmuje się wstępną rehabilitacją podstawową, zawodową i społeczną. Osoba, która traci wzrok z różnych względów, trafia w pierwszej kolejności do jednostki terenowej. Tam przewodniczący koła insuluje ją o możliwościach dalszego szkolenia w zakresie posługiwania się laską, dnia codziennego. Jeżeli uważa okręg, że ta osoba nie jest jeszcze przygotowana do samodzielnego poruszania się, do samodzielnego bytu, wysyłamy ją do naszego ośrodka w Wydgoszczy na szkolenie dwutygodniowe. Wspomniał Pan, że w Wielkopolsce jest 30 kół Polskiego Związku Niewidomych. To jest od Kępna do Złotowa, od miasta Koła do Wolsztyna. Jedno z najdalszych kół to jeszcze jest Turek. Mamy przewodniczących Długoletnich, którzy dają swoją pracę. Większość to osoby starsze. W ciągu roku około 200 osób przyjmujemy we wszystkich kołach, natomiast dzieci jest i całe szczęście mniej. Przyjmujemy przede wszystkim osoby starsze w wieku 50-60 lat. W Polskim Związku Niewidomych działa Klub Rodziców Dzieci Niewidomych. Tak, od 25, może nawet 30 lat działa. Co roku dzieci z tego klubu wraz z rodzicami wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne. Staramy się, żeby jechali do jakichś ośrodków wczasowych, takich atrakcyjnych, jak i również staramy się, żeby z nimi jechała Kadra specjalistyczna. Od trzech lat siedziba Wielkopolskiego Okręgu Polskiego Związku Niewidomych jest przy Alei Niepodległości w Poznaniu. Ostatnio mamy dużego pecha, bo w ciągu dziesięciu dni zostaliśmy dwa razy okradzeni. Pierwszy raz okradziono nas w ten sposób, że została przepiłowana, wyrwana krata. Osoby się dostały do wniosku rozbiły potężną kasę, starą kasę, tak pancerną, którą no, myśleliśmy, że w życiu nich jej nie pokona, nie potrafi ona rozdebać, została zebrana, no i ukradziono nam z tej kasy gotówkę. Następnie 7 lipca nastąpiło drugie włamanie. Przed tym włamaniem drugim, żeśmy na nowo, pospawaliśmy wszystkie kraty, żeby zwłociliśmy, żeby już nie można było tej kraty wydwać, no ale niestety wydwano tą kratę siódmego z, wraz z murem i w tym łamaniu po prostu ukradziono nam wszystkie komputery, całą bazę danych, wszystkie programy, które mieliśmy, sprzęt nagłośniający, sprzęt multimedialny, no i wiele, wiele takich jakichś drobnych rzeczy, no trochę po dorobiono dużego pałaganu, ale największy problem jest z tym, że w tych naszych komputerach była baza danych i ta baza danych również zginęła. Także w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że gdyby nie pomoc mediów, które nagłosiły te włamania i osoby, te, które nam w tej chwili pomagają, szczególnie firma Harpo, która no pomogła nam prowadzić programu, uruchomić choć Pierwszy jeden z komputerów, żeby można było mieć internet, że można było działać, żeby można było wklepać sod, żeby po prostu zefundować pensje pracowników tych, którzy mają grupę inwalidzką. Miejmy nadzieję, że Polski Związek Niewidomych szybko wrócić do działań na rzecz osób niepełnosprawnych wzrokowo i że to się nie odbije jakimś taką większą szkodą dla tych osób. Jedna z firm ochraniarskich zaproponowała nam założenie alarmów za dość niewysoką odpłatność, to w tej chwili już jest założone. Będzie nam to na pewno ułatwiało w ten sposób życie. Również niektóre przedsiębiorstwa też no, deklarowały się, że zafundują nam komputery. No, czekamy na dalszą pomoc. Po pierwszym łamaniu i po drugim włamaniu zawiadomiłem Zarząd Główny, który też bardzo nam pomógł, bo zaangażował się czy nie w pomoc dla zarządu okręgu Wielkopolskiego w Poznaniu, którym serdecznie dziękuję. Aleksander Rodziewicz, dyrektor Wielkopolskiego okręgu Polskiego Związku Niewidomych w Poznaniu. Książka, do posłuchania. Witamy panie Pawle. Niedziela Dzie rano, wakacje. Dzień pan dobry, po Panie ulopie, Jerzy. czy przetwór opem wakacja? W trakcie I... pracy. Aha, czyli zawsze latem, wakacje pan pracuje. Tak i mam rytm, że muszę przed nowym sezonem przygotować adaptację lub napisać scenariusze, nad którymi będę pracować, więc. Czas wakacji jest bardzo dobry, ponieważ potrzebuję biblioteki do tego, a biblioteki w czasie wakacji są puste. jest cisza i spokój, bardzo lubię pracować latem w mieście. Sezon teatralny się skończył, a już myśli pan o wrześniowym? Który nie, no nie się... skończył się to. Sezon teatralny trwa okrągły rok. Jak wiadomo, są teatry, które pracują w czasie wakacji. Nie w Poznaniu, co zawsze mnie zaskakuje. Przecież jest... Zgoda. Tak, ja uważam, że to jest dziwne, że co najmniej kilka teatrów, może powinny być one wymiennie, ale powinny pracować. Jest sporo półkolonii, przyjeżdżają też e, różni przybysze do Poznania, może nie aż tak często, ale gdyby tak dobrze się rozejrzeć, wokół Poznania jest widownia, ale jakaś taka tradycja niezdrowa istnieje, że od lipiec, sierpień większość teatrów, oprócz teatrów nad morzem, O ile dobrze wiem, to w Gdyni teatr na przykład pracuje w lipcu, w sierpniu idzie dopiero na wakacje. W Zakopanem. Warszawie, tak, w Zakopanem całe lato teatr pracuje. To jest jedyny wyjątek. Teatr, który pracuje, kiedy są widzowie, a nie kiedy teatr ma fanaberię. I pracuje Paweł Kamza, czyta książki i dziś nam chce polecić... Książki czytam na okrągło, na wakacjach też. Marzę właśnie o wakacjach, bo wtedy będę mógł czytać książki, które nie czytam zawodowo. To znaczy... Powiedzmy uczciwie, większość książek czytam, ponieważ powinienem je przeczytać do tekstów, nad którymi pracuję, chciałbym mieć czas i czytać książki dla przyjemności. Dawno takiego nie miałem. Dzisiaj jaką książkę pan przeczytał, polecić chce nam? Dzisiaj chciałem porozmawiać o pisaniu listów, nie o czytaniu książek. SMS-ów. Nie, nie, nie. Właśnie chciałem zapytać, <głos> czy pisywał pan kiedyś, kiedy jeszcze pisano listy e, lub lubi dostawać, lubił dostawać listy pisane na papierze? Może niekoniecznie lubiłem pisać listy, ale otrzymywać bardzo lubiłem. Kiedyś takie listy otrzymywałem, dzisiaj wiadomo, wszyscy albo dzwonimy, albo... Mailujemy. Mailujemy, o właśnie. To też są listy, wie pan, to też jest pewna umiejętność. Ja się nawet ucieszyłem, kiedy w internecie pojawił się taki sposób rozmawiania właśnie poprzez maile, to w zasadzie wymusiło na nas nawyk tworzenia czegoś nowego, pisanego i tak dalej. No ale teraz już te maile są czasami tak nieskładne, nieładne i tak dalej, że... No właśnie, myślę, że zrobiło się jeszcze, powiedzmy uczciwie, ja też pisząc maile staram się pisać bardzo krótko, zwięźle, a nie skupiam się nad piękną składnią, co było chyba domeną dawnego pisania listów. Te listy szczególnie pisane nawet może nie przez nas, a przez naszych rodziców, miały bardzo przemyślane konstrukcje, zdania były dobrze zbudowane i poza wymianą uprzejmości i doniesieniu, że słońce świeci, jestem zdrowy, potrzebuję pieniędzy, to próbowano jeszcze w tych listach rozmawiać. Myślę, że to była największa ich wartość, kiedy dzisiaj czyta się dawne listy. Są one rodzajem rozmowy. Czy zdarzyło się Panu kiedyś korespondować z kimś, wymieniać myśli? Właśnie myślę o rozmowie bardziej, a nie o pozdrowieniach nad nadmorza słonecznego. Coś takiego miało miejsce dawno temu, Panie Pawle, w latach 70. pisałem listy do koleżanek, które poznałem. Na no tak, I Tam <grym> to była, była listy rozmowa. Miłosne. Nie, rozmowa taka koleżeńsko-przyjacielska. Może to wie Pan dzisiaj, gdybym przeczytał tych listów, nie mam, to bym uznał, że to były listy miłosne, ale to już było dawno. Teraz już takich listów nie piszę. Do żony dzwonię rozmawiamy, staramy się rozmawiać. I to też jest krótka wymiana zdań, informacji jakiś przekazujemy sobie. Ja y, bardzo żałuję, że nie pisuję się dzisiaj listów. Co prawda byłem fatalnym korespondentem, bo wtedy jeszcze, kiedy pisałem dużo listów i bardzo długich, pisałem je ręcznie, a piszę potwornie, więc odczytywanie ich było gehenną. Ale miałem taki moment, gdzie miałem kilku przyjaciół, z którymi wymienialiśmy się listami i tylko chyba ostatnio udało mi się przypadkowo zresztą, znaleźć kilka takich listów. Przeczytałem je z dużym zainteresowaniem i lekkim rozbawieniem, Ale to był chyba dobry czas, ponieważ kiedy się pisze, to trzeba jednak pozbierać myśli i się skupić dzisiaj, kiedy się pisze szybko. A najczęściej, jak pan mówi, rozmawia przez telefon, to nie ma do tej wagi i tego namysłu. Pośpiech, nie wiem, czy tylko pośpiech, myślę, że też to, że próbujemy nasze kontakty lekko spłycić. Panie Pawle, może to jest trochę tak, że to wszystko, co nas otacza, coś nowego, jest coraz bardziej nieznanego, może trochę gdzieś nam czas ucieka? Nie wiem, myślę, że to, że nieznane, tym bardziej powinno nas skłaniać do pisania, bo moglibyśmy to nieznane opisywać. Kiedy dzisiaj czyta się listy z y, przeszłości, to właśnie autorzy owych listów próbują się z tym nieznanym zmierzyć i dla nas to, to dokumenty epoki. Także jeżeli byśmy, panie Jerzy, zaczęli pisać, byłoby to chyba warto. Może zamiast rozmawiać o książkach, będziemy pisać o książkach, do siebie listy. Mówię o tym I słuchacze kon... tego nie usłyszą, panie Pawle, w związku z tym możemy powiedzieć, że jest koniec audycji. Nie, nie. audycja jest do posłuchania dalej, ponieważ chciałem państwa namówić i pana do posłuchania książki Kazimierza Brandysa pod tytułem Wariacje pocztowe. Jest to książka skonstruowana z samych listów. Ojców do synów, Od XVII wieku do współczesności. Taka saga rodzinna zapisana w listach ojca do syna i później ten syn staje się ojcem, pisze do swojego syna. Czytanie tej książki jest ogromną radością, bo Brandys pokusił się też w grę stylistyczną, to znaczy pisze tak, jak mógł pisać ojciec w wieku XVII osiemnastym, 19 aż do 20 widać przemiany stylu, przemiany myślenia, zmiany stosunku ojca do syna, zwracania się i tego, czego ojcowie od synów oczekują i otaczających ich rzeczywistości. Mógłby pan zacząć, panie Jerzy, pisać do swojego syna listy po prostu? Chciałem pana do tego nauczyć? A taką zabawę wymyśliliśmy już i bawiliśmy się w pisanie listów. Także coś takiego otrzymywałem od swojego syna jak list, który był narysowany, pokreślony, na razie jeszcze nie umie pisać. W związku z tym była to jakaś kartka zakolorowana, no i to był list. Ja mu odpisywałem oczywiście w podobny sposób, także była to jakaś zabawa. To proszę tych listów nie niszczyć, tylko je zachować. Dla pana syna, który za lat 20, jak to obejrzy, na pewno się wzruszy co najmniej. Panie Pawle, muszę otworzyć specjalne archiwum, żeby przechowywać wszelkie pamiątki. Może taki magazyn mały. Także wiem, pamiątek z dzieciństwa, z młodości można zostawić bardzo dużo i tak powiem szczerze, w mieszkaniu, które ma ograniczony metraż, niekoniecznie wszystko można zachować. Wszystko nie, listy proszę chować, kaset jest 9. książkę napisał Kazimierz Brandy z Wariacje Pocztowe. Polecał Paweł Kamza.